W Paryżu mieszkała także miał swoje momenty chwały, miał też takie trudniejsze chwile właśnie w tej powojennej Polsce, kiedy już nie był uznawany za aż tak wielkiego malarza. Niemniej patrząc na, na całokształt, to myślę, że jak najbardziej tak można powiedzieć, że był szczęśliwy. Wlastimil Hoffman był bohaterem audycji Między sztukami, a o artyście opowiadali Tomasz Dziewicki, bardzo dziękuję. I ja również bardzo dziękuję. I Rafał Rogoziński, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Katarzyna Sanocka. Dziękuję.